Dość zaskakujący obraz, bo obydwie rzeczy są y, tak naprawdę emocjami negatywnymi, a ta pierwsza rzecz to absolutnie negatywne, dlatego że odwoływanie się do jakiejś potwornej historii, jeszcze uderzającej akurat w państwo Izraeli i społeczność żydowską na świecie, a z drugiej strony no, to, że społeczność żydowska na świecie, czy właściwie państwo Izrael, dopuszcza się czynów, które w ramach etyki, moralności, przyzwoitości prawa międzynarodowego są niedopuszczalne. Mhm. Dokładnie i to też właśnie pokazuje ten aspekt emocji, których tutaj od, od początku próbuję właśnie podkreślić. To znaczy, że zrozumienie tego wpływu emocji wymaga tego, żeby zrozumieć całą sytuację w reakcji, na którą ta emocja się pojawia i to czy reakcja będzie następnie funkcjonalna czy dysfunkcjonalna, czy będzie uzasadniona czy nieuzasadniona, czy będzie prowadziła do To ja przyznam, że nie umiałabym tak wprost odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że można by, gdyby, jeśli by chcieć jakoś skwantyfikować, jaka jest odpowiednia ilość emocji negatywnych, którą powinniśmy wywoływać, to trzeba sobie zadać pytanie o to, jaką, z jakimi jakby wydarzeniami, z jakimi sytuacjami społecznymi te emocje są reakcją na jakie i czy być może jest to odpowiednia reakcja i odpowiednie emocje. Ja bym powiedziała, że wtedy, kiedy te emocje Odbudowa zaufania będzie, trwa, będzie trwała jeszcze dłużej, odbudowa przekonania, że procedury, że wszyscy podlegamy temu samemu prawu, że polityka, że prawo nie jest narzędziem polityków, tylko prawo jest czymś nadrzędnym, wobec czego politycy też muszą ustąpić. Będzie też jeszcze trwało, ale trzeba to robić. No nie ma innego wyjścia, jeżeli chcemy y, przywrócić demokrację w Polsce. Stąd mu, trzeba pokazać, że Trybunał Konstytucyjny podlega pewnym procedurom, że politycy, jeżeli tak, że, że naruszają prawo, są... nie mogą uciekać na Węgry? Tak, tak, że procedury są, że prawo jest nieubłagane, Jawnie wspierał y, prezydenta Donalda Trumpa, który, y, y, który ma wizerunkowe kłopoty i który przez swoje wizerunkowe, przynajmniej tak to delikatnie nazywam, wizerunkowe kłopoty, w, w podobne kłopoty wciąga swoich, y, swoich pobleczników i swoich zwolenników, takich jak m.in. Karol Nawrocki. Y, popierał przed momentem Wiktora Orbana, który właśnie stracił władzę na Węgrzech próbuje odzyskać y, jakąś część boiska, na którym będzie chciał grać. No musi coś powiedzieć, więc robi to właśnie w taki sposób, znowu uciekając się do, do oskarżeń o, o, o jakieś tam, tak jak rozumiem, związki z Rosją. No jest to mało wiarygodne. To rozumiem, taka próba sił, czyli co, trzeba spodziewać się teraz odpowiedzi ze strony rządu i będziemy mieli taką przepychankę? Cały czas mamy taką przepychankę. To jest, to, jest, to, jest to katastrofalne w naszej sytuacji geopolitycznej. Naprawdę wojna małego pałacu z dużym pałacem, albo też dużego pałacu z małym pałacem raczej jest. W